Dzień dobry wszystkim, wow, super być w kościele, nie? super uwielbiać, ja miałem dzisiaj super uwielbienie, nie wiem jak wy, ja naprawdę się dobrze czuję dzisiaj, czuję się fantastycznie, cieszę się, że mogę być w kościele, pastor na początku powiedział, że kościół, nie pamiętam jak to powiedział, ale że kościół jest super miejscem takim, żeby odpocząć, coś w tym stylu, domem, o właśnie, ja się cieszę, że dzisiaj jestem, naprawdę odpoczywam. Wiecie, kościół to jest taka strefa komfortu. To z tym się kojarzy trochę chrześcijaństwo, z kościołem, trochę z budynkiem, ale wiadomo, że kościół to są ludzie, to jesteśmy my i możemy siebie tu wspierać, budować nawzajem, możemy uwielbiać, możemy korzystać z tego, co, co Bóg ma dla nas każdego dnia. Ale właśnie, chrześcijaństwo zaczyna się dopiero wtedy, gdy tak naprawdę wychodzimy poza Kościół, gdy wychodzimy poza prób Kościoła, bo wtedy przychodzą konfrontacje, problemy, konfrontują nas z naszą postawą, z tym czego się nauczyliśmy, z tym co wzięliśmy w niedzielę, żeby, żebyśmy mogli korzystać z tego codziennie, każdego dnia. A wiadomo, że jak wychodzimy, no to jest życie, nie ma tej strefy komfortu, tego wow, tego takiego duchowego domu. Przechodzą różne momenty, przechodzą różne sezony. Dzisiaj słyszeliśmy historię o problemach pewnej osoby, tak? Na początku nabożeństwa i wiemy, że codziennie spotykają nas różne momenty, różne problemy, przychodzą różne myśli do naszej głowy wtedy, różne momenty, które mówią, że żebyśmy się poddali, żebyśmy coś rzucili, żebyśmy coś zostawili. Przychodzi frustracja, potem gorycz, czasem stany lękowe, czasem depresja. Przez to, co się dzieje wokół nas w naszym życiu, przez okoliczności, które nas spotykają, przez ludzi, przez pracę, przez szkołę, przez decyzje, które musimy codziennie podejmować. Wiecie, każdego dnia napotykamy się na różne myśli, które właśnie mówią na, żebyśmy coś zostawili, żebyśmy się poddali, że się nie nadajemy. Ale wiecie, wierzę w to, że Bóg przeznaczył nas do najlepszego życia, że Bóg przeznaczył nas do lepszego życia, nie takiego bez, pozbawionego tych problemów, pozbawionego tych okoliczności, pełnego takiego wow, wiecie, jest super, ale z problemami, ale wierzę w to, że Bóg przeznaczył nas do życia w pełni w Nim. A dla mnie pełnią życia w Nim to jest tym, czym On sam jest. Dla mnie Bóg jest pełnią miłości, bo stworzył miłość, On jest miłością, jest stuprocentową miłością i dla mnie... Życie w nim oznacza, że mogę żyć 100% w miłości jego, 100% w jego radości, 100% w jego mm, sile, pokoju, bo wiem, że powołał mnie do życia w nadziei, że, wiem, że powołał mnie do życia, żebym mógł mieć jego cierpliwość, jego odwagę. Powołał nas do życia, w którym możemy znać swoją wartość i pomimo tego, co codziennie możemy słyszeć, pomimo tego, co codziennie może nas atakować przez myśli, które możemy mieć, to Bóg, wiem, że ma dla nas niesamowite rzeczy i ma dla nas niesamowite myśli. Wiecie, ja na 10 10 piszę w ten sposób, że złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zaczynać i niszczyć. Ja przyszedłem, by owce miały życie i to życie w całkowitej pełni. Czyli w 100%. I dla mnie to oznacza, że Bóg ma dla mnie 100% na jutro miłości, radości, pomimo okoliczności, które będą w moim życiu. Żeby to nie miało na mnie wpływ, ale miało wpływ na mnie to, kim On jest we mnie, kim ja jestem w Nim wiecie, i mimo to, że, że wiem to, że wiem, co pisze w Biblii, że mam tego świadomość, to wcale nie jest tak łatwo, bo kiedy przychodzą te konfrontacje, kiedy przychodzą te momenty, czasem są tak trudne, że od razu mówię, że to koniec, że trzeba się poddać, że przychodzą myśli, które mi mówią, że a jestem beznadziejny, nie nadaje się do tego, po co to. Dzisiaj cały czas mam takie myśli, bo stresuję się tutaj mówiąc, ale wiem, że Chcę być w miejscu, które Bóg mnie powołał, chcę próbować różnych rzeczy. Wiem, że Kościół daje mi możliwość tym, dlatego chcę próbować. Bo Kościół jest niesamowitym miejscem. Wiecie, mam dla was pewną metaforę. Wezmę swój przygotowany słoik, gdzieś dzisiaj rano. Dobra, i mam rzeczownicę, bo nie miałem pomysłu na nic innego, nic innego nie znalazłem, mam też papierki. Są papierki z, z jakiejś piosenki, nie wiem z czego. Podarłem dzisiaj. Wiecie, niektóre rzeczy codziennie nas, nas atakują. To są różne myśli, to są różne rzeczy, to są przez okoliczności i to są myśli, które wpadają. Słoik to jesteśmy my, słoik to jest nas umyt, to jest nasza mentalność, nasza głowa. I do niej wpadają różne myśli, że się nie nadajemy, jesteśmy beznadziejni, jesteśmy brzydcy. Po co w ogóle próbować, po co zaczynać? A w ogóle dajmy sobie siana przychodzą ludzie, którzy w szkole potrafią zbudować w nas pewną myśl, że jesteśmy beznadziejni, mamy kompleksy. Nie mówię o tylko takich rzeczach, że każdy ma teraz depresję, każdy teraz jest nie wiadomo jak, o, wiecie, w dole i ma nie wiadomo jaki codziennie myśli. Bo wiem, że Bóg codziennie daje nam też miłości, daje nam pokoju, daje nam radości i możemy z tego korzystać. Natomiast te rzeczy gdzieś są na dnie i kiedy się nawracamy, to nawracamy swoje serca, nawracamy, yy, budujemy swoją wiarę, ale zapominamy pracować nad naszym myśleniem, naszą głową. O tym, o, o tym zapominamy, a to jest mega ważne. Dlatego, bo to, co słuchamy, to, co przejmujemy do naszego życia, ma znaczenie. Dlatego, bo potem yy, wylewamy to na innych ludzi. To, co w sobie mamy. Te wszystkie myśli, które są w nas. I wiecie, niektóre rzeczy zostały tutaj wrzucone gdzieś na dnie. Potem przyszliśmy, nawróciliśmy się Zaczęliśmy korzystać z tego, co Bóg dla nas ma, z tego wszystkiego. Ale to wciąż gdzieś tam na nie jest. Wiecie, ja mam ciągle problemy z jakimiś rzeczami, z jakimiś ograniczeniami. To są bariery, które stworzyli ludzie przez moje życie, przez to, co się, co się tworzyło i chcę powoli się tego pozbywać. Ale czasem jest ciężko, bo codzienności przeszkadzają mi w tym. Problemy, okoliczności. Wiecie, wierzę w to, że wiara rodzi się ze słuchania. Ale wiara rodzi się też ze słuchania w to, co słuchamy codziennie, a wiecie, słuchamy różnych myśli, które w nas się tworzą, które mamy w sobie, które powodują, że, że jesteśmy właśnie tym słoikiem, który nie jest do końca, nie żyje w pełni, nie jest stuprocentową miłością, nie jest stuprocentową radością. Pojawia się gorycz, pojawiają się te złe myśli. A wiem, że w Biblii pisze o tym, że mamy swoją tożsamość. Naszą tożsamość jest Bóg, naszą tożsamością jest Jezus. To oznacza, że tak jak Bóg na mnie patrzy, tak ja powinienem patrzeć na siebie. W taki sposób, jak On mnie widzi, w taki sposób powinienem ja patrzeć na swoje życie. Jeżeli piszę w Biblii, że, że nie muszę nic robić, że mam wszystko z łaski, to czemu, kiedy coś zrobię, czuję się źle? Czemu, kiedy ktoś coś mówi, potrafię to przyjąć do swojego życia? Wierzę to, że musimy czasem zamknąć swój swoich i otworzyć się tylko na, Boż głos, na, na Boży głos, i zamknąć się na te wszystkie myśli, na to wszystko, co się dzieje wokół nas. Po to, żeby to nie miało wpływu w naszym życiu, ale tworzyć się tylko na Boży głos. I zacząć do siebie mówić. Przestać słuchać tego, co tutaj jest. Tych złych myśli, ale zacząć do siebie mówić. Mimo, że czasem w to nie wierzymy, ale zacząć do mówić, że tak, nadaje się, jestem piękny, wiem, jak Bóg do mnie mówi, wiem, jak mnie widzi żeby czerpać z tego, co dla nas ma. Dlatego, bo Słowo, nasze Słowo, to, co mówimy do swojego życia, ma mega moc. Dlatego, bo Słowa mają Bożą moc. Dlatego możemy mówić błogosławieństwo, możemy mówić przekleństwo do swojego życia. I to, co mówimy, zaczynamy w to wierzyć, bo wiara rodzi się ze słuchania. Wiara rodzi się ze słuchania, dlatego, wiecie, ja chcę do siebie mówić, pomimo tego, że czasem czuję totalnie odwrotnie, że powinienem się poddać, że powinienem coś rzucić, ale chcę do siebie mówić, że tak, Bóg, Bóg mnie kocha, wiem, że mnie widzi dobrze, i to jest to, co chcę dzisiaj wam powiedzieć. Żebyśmy zaczęli do siebie mówić i przestali siebie słuchać. Dlatego, bo to jest kluczem, żebyśmy mogli żyć w pełni tak jak do tego, co nas Bóg powołał. Dlatego, bo często są momenty, bariery, które ograniczają nas, te myśli się pojawiają, ale wiecie, wolność kończy się w głowie. Nasza wolność kończy się w głowie, dlatego, bo my sobie sami stawiamy pewne bariery. I wiecie, dla mnie niesamowitą historią jest Józef. Józef jest człowiekiem, który dla mnie jest w więzieniu, ale jest wolnym więźniem. Potrafimy być ludźmi, którzy są zniewoleni przez nasze same bariery, przez ludzi, którzy do nas mówią, ale Józef, Józef będąc w więzieniu, wiecie, on przepowiadał sny. Wiecie, co dla mnie to oznacza? Że pomimo tego, że był w więzieniu, pomimo tego, co się stało w jego życiu, że wszyscy ludzie go opuścili, że bracia pozbyli się go, wrzucili go do studni, on wciąż używa tego daru, który dał mu Bóg na samym początku. Dostał słowo przez sen, widział to, że jego bracia będą się przed nimi kłaniać. Potem został wrzucony do studni, mógł sobie pomyśleć, wiecie, te myśli, które do niego dochodziły, to pewnie było, że ach, nikt mnie nie kocha, nawet bracia mnie opuścili, jestem sam w dole, nie ma Boga, co to ma być w ogóle, to nie tak miało być. Ale wiecie, on potem jest w więzieniu i co, co robi? Przypowiada sny, używa tego daru, który dał mu Bóg. Wiecie, dla mnie to oznacza jedną rzecz, że żył w perspektywie wolności, a perspektywa wolności oznacza, że nie patrzył na mury, które go otaczają, nie patrzył na ograniczenia, które są przed nim, na okoliczności, na fakty, ale wierzył w prawdę, w jedyną prawdę, którą jest Jezus Chrystus i w jego oczy były wpaczony w Niego. A w Biblii pisze, wpatrzcie się w Tego, który doskonali kształci nas w wiarę. I perspektywa wolności oznacza, że nie patrzę na to, co jest dookoła mnie, nie patrzę na mury, ale widzę Jezusa, widzę Boga, który jest w stanie przenieść mnie ponad wszystko, ponad ograniczenie. Dlatego bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nasza wolność kończy się w głowie i to, że widzimy mury, nie znaczy, że one są w naszym życiu. <kluczy> Widzicie, Józef zdecydował, Zdecydował, to jest słowo klucz, zdecydował, że będzie żyć w tej perspektywie, zdecydował, że będzie mówić do siebie, że będzie wierzyć w to i że będzie się napełniał tym codziennie. Zamiast tymi kłamstwami, które wpadały w jego umysł, to napełnił się tym, że ja w to wierzę, że on się tym napełnił, bo skoro mówił ludziom, skoro wierzył w Boga i nadal w tym więzieniu i skoro przepowiadał te sny, to znaczy, że mu ufał, to znaczy, że był przy nim, że wierzył w Niego. I nie sytuacje i fakty miały wpływ na niego, ale prawda, w którą zdecydował uwierzyć. Więc to, co chcę powiedzieć, to dopasuj swoje myślenie do Boga. Dopasuj nie do swoich okoliczności, nie do faktów, które ci otaczają, ale do Boga. Dopasuj je, bo czasem my lubimy sobie dopasować Boga do naszych pomysłów, do naszych rzeczy, przeczytać jakiś werset i a, to tak, i mamy takiego kieszonkowego Boga, którego wyciągamy, kiedy chcemy. Kiedy, kiedy uważamy, że to jest ten moment, to tak, Bóg tak myśli. Ale gdy widzimy, gdy widzimy fakty i okoliczności, które nas otaczają, problemy, to często zapominamy o tym, jaki jest wielki. A Bóg ma nieskończoną ilość tej miłości, tej radości, tej cierpliwości, tej prawdy. Ma nieskończoność, nieskończoną ilość tej, tego wszystkiego, tych myśli. Jedyne, co z nas ogranicza, to nie problemy, nie ludzie, ale my sami. Bo wolność kończy się w głowie. I, i to ty, tylko my jesteśmy w stanie ograniczyć Boga w naszym życiu. Tylko przez nasze małe myślenie. Tylko przez to, co jest już napełnione w tym słoiku. Przez te brudy, przez te kłamstwa, które są przez całe życie. Wiecie, Bóg wie, że chce, żebyśmy wszystko wysypali. Żeby mógł nas na nowo napełniać. I żebyśmy mogli zamknąć się na te wszystkie myśli, na te kłamstwa. I otworzyć się na Boży głos, który chce każdego dnia do nas mówić. Dlatego, bo Bóg przygotował na nas niesamowite, um, niesamowite powołania, niesamowite rzeczy w naszym życiu. I wierzę w to, że żebyśmy mogli ich dosięgnąć, musimy zacząć do siebie mówić, musimy zacząć wierzyć w to i żyć Bożą tożsamością, żyć według standardów, które określa Biblia, które określa Bóg dla naszego życia. Bóg zostawił nam obietnicę. 1 Koryntian 10 pisze I pamiętajcie, że Bóg, któremu zaufaliście, nigdy nie pozwala, aby spadające na was doświadczenia przerastały wasze siły. Co więcej, za każdym razem, gdy zgodzi się na to, abyście zostali poddani próbie, zawsze pokaże wam sposób przejścia przez Nim tak, abyście mogli wytrwać w Chrystusie. To jest obietnica, która pozwala mi wierzyć, że pomimo wszystkich barier, które są w moim życiu, jeżeli będę tylko w Niego wpatrzony, jestem w stanie przejść z Nim wszystko, wszystkie problemy, Dlatego, bo wierzę w to, że nie ma, nie ma ciężkich sytuacji. Są tylko wymagające sytuacje, które wymagają ode mnie więcej cierpliwości, więcej miłości, radości, a to mogę wziąć od Boga. To mogę skorzystać dzięki Niemu. Bo wierzę w to, że skoro Bóg ma nieskończoną ilość miłości, radości, to jedynie co mnie ogranicza to ja, to moje myślenie. I dlatego chcę otworzyć się na Boga, chcę napełniać się Nim każdego dnia. Bóg chce, żebyśmy mogli żyć w radości, w pokoju, aby sytuacje nie niszczyły nas, żebyśmy mogli patrzeć w inny, zupełnie inny sposób, w innej perspektywie, w perspektywie wolności, skupiając się na nim. Bo złodziej przychodzi tylko po to, by kraj na i niszczyć. Ja przyszedłem, by owce miał życie i to życie w całkowitej pełni. Nie bądźmy złodziejami, nie okradajmy siebie nawzajem, nie okradajmy siebie, nie okradajmy innych ludzi z pasji, z miłości bo potrafimy to przez nasze słowa. To, co mówimy ma wielką moc i w Biblii nieraz, nieraz Biblia mówi o tym, jak wielkie znaczenie ma to, co mówimy, w jaki sposób patrzymy. I napisałem sobie pięć punktów z tego wszystkiego, co powiedziałem. Chcę to podsumować. Więc po pierwsze, wyrzuć każdą myśl, która nie jest zgodna z tym, jak Bóg Ciebie widzi. Masz Biblię i jeżeli Bóg, jeżeli Bóg wpisze w niej, że jesteś taki i taki, że powinieneś patrzeć w ten sposób, to wyrzuć kłamstwo, które mówi, że jest inaczej. Zacznij patrzeć na siebie tak, jak Bóg ciebie widzi. Po drugie, jesteś naczyniem i ty decydujesz, co do, co do niego można wrzucić. Jeżeli pozwolisz rzucić śmieci, to one w tym będą, jeżeli otworzysz się na to, co na kłamstwa, które na okoliczności, na wszystko, co będzie ci mówić, żeby się poddać i będziesz się napełniał tymi myślami i sam będziesz to mówił, to będziesz coraz bardziej tym napełniony, a stanie się zgoryczony, aż wejdą lęki w twoje życie, depresje i te myśli nie pozwolą ci iść dalej, a Bóg chce ciebie codziennie napełniać. Więc zacznij, yy, przestań wierzyć w kłamstwo i zacznij wpuszczać do swojego naczynia to, co Bóg ma dla ciebie i sam zacznij je napełniać, czyli po trzecie. Przestań słuchać tego, co tu jest i zacznij do siebie mówić. Przestań słuchać swoich myśli, że nie umiesz, że nie nadajesz, ale zacznij mówić, że tak, że może jeszcze nie jestem przekonany, ale wiem, że dam sobie radę. I po czwarte, nie ograniczaj Boga swoje myślenie, bo tylko ty jesteś w stanie go ograniczyć. Dopasuj swoje myślenie do Niego, a On da ci tyle, ile potrzebujesz. Tyle, ile jest Ci potrzebne w każdej sytuacji w Twoim życiu. Po piąte, On chce zmienić Twoje myślenie. On chce wyrzucić wszystkie kłamstwa, które są w Tobie. Każdy brud, żeby napełniać się nowym, nową rzeczą, nową myślą, nową perspektywą, nowym obrazem. Kształtować się na nowo. Chce pożyczyć Twoją perspektywę na perspektywę wolności, która oznacza, że nie widzę tego, co jest naokoło mnie, ale jestem wpatrzony w jeden punkt, w Boga. A będąc spaczony na przykład w słoik, nie widzę tego, co jest naokoło mnie, bo jestem wpaczony w jeden punkt. Wiecie, mam dla was pewną historię na koniec. Nie chcę mówić długo, bo, bo, bo chcę powiedzieć jedną konkretną rzecz. Chcę, żeby to okazanie miało taką moc, żebyśmy mogli użyć jej w naszym życiu, żeby to nie było nie wiadomo jak podniosło, ale żebyśmy mogli po prostu w domu faktycznie nad tym pracować, żeby to było takie, wiecie, o, do pracy wiecie, historia Mojżeszu jest taka, że bierze wszystkich z niewoli, idzie do ziemi obiecanej, gdy już się namęczyli, gdy już przeszli przez te całe Morze Czerwone, gdy już dotarli do tej ziemi obiecanej, są tam. I wiecie, okazuje się, że to nie jest takie proste, że jest jakiś mur dookoła, że są jakieś, jest to całe miasto, które muszą pokonać, żeby zdobyć tą ziemię obiecaną, którą przygotował dla nich Bóg. I co oni mają zrobić? Co oni mają zrobić w tym momencie? Wiecie, są zwiadowcy, i liczb 13-30 pisze w ten sposób i to jest postawa dwóch osób, dwie postawy, którą chcę wam pokazać. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza. Także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Nadejdziemy na tę ziemię, odważnie przekonywał. I zdobędziemy ją. Na pewno zdo zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak, jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili nie poradzimy sobie z tym ludem. Jest on od nas silniejszy. Wow, jaka to jest postawa Kaleba, a jaka postawa tych ludzi, tych innych zbiadowców, którzy widzieli zupełnie to samo, ale mają zupełnie inną perspektywę, widzą w zupełnie inny sposób ten sam problem, który jest do rozwiązania. I czytając dalej pisze tak. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud płakał tej nocy. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mójżeszowi i Eranowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy na ziemi egipskiej. Albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadził nas do tej ziemi? Czy po to byśmy padli od miecza? Czy po to byśmy by nasze żony i dzieci stały się tu łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Wow, chcą wracać do Egiptu. Bo pojawił się problem. I zaczęli nawzajem się zachęcać. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Czyli żeby stwierdzić, że to nie ma sensu. Że w ogóle rzućmy to wszystko i te myśli, które ich atakowały, te mury, które były w nich, mówiły, nie, nie damy sobie radę, sami się zaczęli tym karmić, sami zaczęli mówić to do siebie, a czym się karmimy, tym żyjemy. I oni sami zaczęli się tym napełniać nawzajem, zaczęli wylewać te słoiki, ten, te swoje myśli do siebie nawzajem, że nie, nie damy rady, weź to rzuć, chłopie, zobacz, co tu się dzieje, idziemy stąd, wracamy, nie ma sensu, żadnego sensu nie ma, ale wiecie, co się dzieje później? Dla tych, którzy wierzyli, dla tych, którzy napełnieni byli Bożą odwagą, Bożą siłą, Bożą cierpliwością, miłością, zwycięstwem, Bożą postawą, ta postawa uczyniła w to, że oni szli przez, przez parę dni wokół tego, krzyczeli, mówili, wiecie, ich słowa, Bóg użył ich, słów, Bóg użył ich krzyku po to, żeby te mury opadły przed nimi na ich oczach. Użył ich po to, by te wszystkie mury opadły. I wiecie, co to mi mówi? Że nasza postawa, że na, w to, co wierzymy, w to, co mówimy, to, czym jesteśmy napełnieni, ma taki wpływ, że jesteśmy w stanie pokonać każdą okoliczność w naszym życiu. Dlatego, bo w to, co wierzymy, w to, co mówimy, to jak patrzymy, nasza postawa ma moc, ma wielki wpływ w naszym życiu. I możesz powiedzieć, że coś ci mówi, że, że chcesz się poddać, że są momenty, że po prostu nie jesteś w stanie iść dalej. Że, że ktoś może umarł w rodzinie, że są problemy, że są choroby. I naprawdę są takie momenty, że ciężko czasem. Ale wierzę w to, że Bóg powołał nas po to, żebyśmy żyli w pełni. Wiecie, kiedy bokser wychodzi, to on zaczyna drugą walkę. Bo pierwszą musiał wygrać w głowie. Kiedy wychodzi bokser się bić, wiecie, ogląda go 60 tysięcy ludzi na stadionie, 2 miliony w telewizji, przygotował się 6 miesięcy na jednego gościa i musi wyjść i musi być pewny, że zwycięży. Tą walkę ma w głowie przed tym ringiem, przed wejściem w ogóle. I tą samą walkę toczymy każdego dnia, kiedy nadchodzą problemy. A wierzę w to, że Bóg przygotował nas do tego, żebyśmy byli odważni, żebyśmy byli pełni miłości, żebyśmy byli pełni cierpliwości, bo do tego nas powołał do życia w pełni na 100%. I Bóg każdego dnia chce, żebyśmy byli otwarci na Jego słowa. Bo Bóg każdego dnia chce do nas mówić, sobie, jak plaster miodu na każdy dzień w naszym życiu, żeby mógł do nas mówić, żeby mógł nas napełniać, żebyśmy mogli żyć na 100%. W chrześcijaństwie jest takie stwierdzenie, że musimy być że nasza wiara musi być silna, że my musimy mieć silną wiarę, musimy być mocni w wierze. Ale wiecie w co wierzę? Że owszem, musimy być mocni w wierze, ale musimy być też stabilni w naszym myśleniu. Bóg powołuje nas do bycia mega wierze i mega stabilni w naszym myśleniu. Dlatego, bo to co słuchamy, to co sami do siebie mówimy, w to wierzymy. Dlatego to jest tak ważne, to się łączy, to się pokrywa. I wierzę w to, że Bóg powołuje nas do bycia takim filarem, który jest tak wbity w Bożą prawdę, tak wbity w to, co Bóg do nas mówi, jak Bóg na nas patrzy, żeby byli tak wbici, że żaden wiatr kłamstwa, żaden wiatr, wiecie, żadne ogień, nic, co okoliczności, żeby nie miały na to wpływu, żeby ten filar był stabilny, to znaczy, żeby się nie przechylał, nie przewracał. I do tego Bóg nas powołuje do bycia takim filarem. Wierzę w to, że możesz być filarem w kościele, możesz być filarem w swoim domu, możesz być filarem w swojej szkole, w swojej pracy, osobą, pod którą można się schronić, pod którą ludzie będą szli, żeby czerpać z tego, co masz w środku, żeby czerpać tą miłość, żeby czerpać radość. Dlatego, bo po co chrześcijanin, który ma silną wiarę, który nie umie kochać innych ludzi? Po co chrześcijanin, który nie ma w sobie radości? No weź takiego człowieka, Chcesz kogoś nawrócić, chcesz powiedzieć, jak Bóg Ciebie kocha i jesteś smutny, zgłośniały, zdepresiały, to kto do Ciebie przyjdzie? Człowiek powie, a ja nie chcę znać takiego Boga. Co z tego, że masz mocną wiarę, jak ciągle jesteś nieszczęśliwy w swoim życiu? Ciągle narzekasz, ciągle z Twoich ust przychodzą te słowa, że się nie nadajesz, że jesteś taki. Po co chrześcijanowi silna wiara, skoro nie umie komuś przebaczyć? skoro nie ma w sobie stuprocentowej miłości, a Bóg powołuje nas do stuprocentowej miłości, żebyśmy mogli kochać innych ludzi na 100%, tak jak On kocha nas, na 100%, pomimo tego, co my robimy, jak myślimy. Amen. Wiecie, wierzę w to, że Bóg każdego dnia chce nad nami pracować, że mimo tego, że czasem tego nie widzimy, On działa, że wciąż przy nas jest, kocha nas, i umarł za nas wszystkich po to, żebyśmy mogli żyć w pełni, żebyśmy mogli żyć w wolności, bez strachu, bez lęku, bez rzeczy, które nas tak ograniczają. Wiecie, chcę wam coś powiedzieć na koniec. To jest Jeremiasza 29. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać, tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Amen. Amen.